Słuchają Państwo dwójki. Jest wtorek, 14 kwietnia. Właśnie wybiła siedemnasta. Przegląd prasy zagranicznej. Łączymy się z Kamilem Zalewskim. Dzień dobry, witam państwa słonecznie, wiosennie, oczywiście z Wilna i od Wilna zaczynamy dzisiejszy przegląd prasy z krajów bałtyckich, dlatego że już jutro w litewskiej stolicy odbędzie się koncert z okazji dwusetnej rocznicy wydania sonetów Adama Mickiewicza. Kurier wileński o tym pisze. W tym roku mija 200 lat od wydania drukiem sonetów Mickiewicza. Z okazji jubileuszu Instytut Polski w Wilnie, a także Muzeum Adama Mickiewicza zapraszają na koncert w ramach cyklu śródliterackich. Ten koncert yy, nosi tytuł Sonety Krymskie Śladami Adama Mickiewicza. Mickiewicz jest bardzo ważną postacią w promocji historii i kultury polskiej przypomina Barbara Orszewska z Instytutu Polskiego we Wilnie. A sonety krymskie stały się swoistym wydarzeniem literackim. Zostały wydane dokładnie w 1826 roku wraz z sonetami odeskimi. U jednych wywołały zachwyt, u innych oburzenie. Adam Mickiewicz zawarł w nich koloryt orientalne, opisał egzotyczny krymski krajobraz i związane z nim znaczenia. Kustoszka Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim Alicja Dzisiewicz opowiada kurierowi o tym, co zainspirowało Mickiewicza do napisania sonetów. Każdy szanujący się wilnianin pamięta, że Adam Mickiewicz jako poeta zadebiutował właśnie tutaj w Grodzie Giedmina Mówi Kustoszkan, tu wydrukował swoje dwie pierwsze książki, mógł je wydać, bo przyjaciele za jego zgodą zorganizowali akcję prenumeraty, czyli zbiórkę środków potrzebnych na wydanie dzieł początkującego poety. Było to konieczne, ponieważ na lekkomyślne finansowanie wydania poezji Mickiewicza z własnej kieszeni Józef Zawadzki, wielce szanowany, ale ostrożny drukarz wileński, się nie zgodził. Jak mówi Alicja Dzisiewicz, organizatorzy akcji prenumeraty zbierali więc sumę niezbędną na wydanie trzech tomów poezji Adama Mickiewicza, po 10 rubli od osoby chętnej nabycia trzech przyszłych książek poety. Przed wywiezieniem do Rosji poeta tylko częściowo rozliczył się ze swoimi prenumeratorami, zdążył wydać dwa z trzech planowanych tomów poezji. No, Adam nie znosił długów, mówi Alicja Dzisiewicz, zawsze się z nich wywiązywał z honorem, dlatego sprawa trzeciego, niezrealizowanego tomu poezji, po prostu mu ciążyła. I kolejne swoje książki, a szczególnie sonety, wydane w Moskwie w 1826 roku, według ustaleń niektórych badaczy mogły odegrać rolę swoistego zastępstwa trzeciego tomu. O tym pisze kurier Wilański również na swojej stronie internetowej i tam można znaleźć Cały artykuł, a podczas koncertu, który odbędzie się jutro na Uniwersytecie Wilańskim, utwory zabrzmią w wersji oryginalnej po polsku, a także w litewskim przekładzie. Pozwolą też wspólnie z Wieszczem podziwiać piękno krymskiej przyrody, żeglować spokojnie po bezkresnych stepach, a także walczyć z piętrzącymi się falami wzburzonego podczas burzy morza. Wystąpi Michał Konstrat, autor piosenek, twórca muzyki do wierszy znanych poetów. Towarzyszyć mu będzie Małgorzata Sroczyńska, a także Marcin Prokopiak oraz Giedrusa bacz Teraz Estonia, ponieważ w tamtejszych mediach powraca temat przyszłości jednej z najbardziej charakterystycznych budowli Tallina, czyli hali Linna Hall. Tym razem w centrum uwagi znalazł się znajdujący się w nim yy, znajdujące się w nim wyjątkowe dzieło sztuki. Chodzi o monumentalny gobelin Życie Ludzi. Jest to największa tkanina artystyczna w Estonii. Ma 48 metrów długości i 10 metrów wysokości. Uznawana jest za jedno z najważniejszych osiągnięć estońskiej sztuki tekstylnej, jak podają lokalne media. Stan Gobelinu budzi poważne obawy. Tkanina jest silnie zakurzona, osłabiona w szwacha. Z powodu wilgoci panującej w budynku istnieje realne ryzyko pojawienia się pleśni. Eksperci podkreślają, że warunki przechowywania jej od lat są nieodpowiednie. Sytuacja systematycznie się pogarsza. Dodatkowym problemem jest fakt, że dzieło od dawna nie jest eksponowane. Mechanizm sceniczny, który umożliwiał jego przesuwanie, jest uszkodzony, dlatego Gobelin pozostaje niewidoczny dla publiczności władze estońskiej stolicy zdecydowały się jednak na podjęcie działań. Renowacja została wpisana do miejskiego programu, a przygotowania do prac mają zakończyć się latem. Następnie rozpocznie się właściwa konserwacja wspierana finansowo przez estońskie Ministerstwo Kultury. Część ekspertów podkreśla, że docelowo Gobelin powinien wrócić do słynnej hali, która uznawana jest za jego naturalne miejsce. Estońskie media podkreślają, że decyzje podjęte w najbliższym czasie będą miały kluczowe znaczenie. Nie tylko tylko dla przyszłości obiektu, ale też dla zachowania jednego z najcenniejszych dzieł sztuki w kraju. A na Łotwie ruszyła nowa inicjatywa kulturalna, która ma szansę stać się stałym elementem życia artystycznego kraju. W Walmierze rozpoczął się pierwszy w historii tydzień Nagrody Sztuki Łotwy. Jak podają łotewskie media w tym portal LSM, przez kilka dni w mieście i w regionie odbywają się wystawy, performanse, dyskusje i wydarzenia edukacyjne. Kulminacją będzie zaplanowana na 18 kwietnia, na sobotę, gala wręczenia nagród, która odbędzie się na tamtejszym stadionie. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma pokazać szeroki przekrój współczesnej sztuki od twórców i kuratorów po projektantów, a także badaczy. Nagrody zostaną przyznane w dziesięciu kategoriach, w tym za całokształt twórczości. W przygotowania włączyli się też młodzi mieszkańcy tej miejscowości. Uczniowie jednej ze szkół stworzyli metrową instalację artystyczną, którą można oglądać w centrum miasta. Jak mówią sami autorzy, projekt początkowo wydawał się abstrakcyjny, ale efekt końcowy przerósł ich oczekiwania. Wydarzenia odbywają się w różnych miejscach regionu, w programie Znalazły się także interaktywne spacery artystyczne w przestrzeni miejskiej, czy też warsztaty kulturalne. Yy, organizatorzy liczą, że tydzień Nagrody Sztuki stanie się pewnego rodzaju nową tradycją i co roku będzie odbywał się w innym regionie Łotwy. Już teraz pojawiają się pomysły, by kolejną edycję zorganizować w Dyneburgu na wschodzie kraju. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny przegląd prasy kulturalnej z krajów bałtyckich za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia. Kamil Zalewski bardzo dziękuję. Jutro o tej porze Mariana Krill i prasa ukraińska. Katarzyna Firsty Wojtkowska, Beata Steniska, Magdalena Łoś i Monika Zając. W tym składzie będziemy z Państwem w audycji. Wybieram dwójkę jeszcze do godziny 18. A w tej części audycji będzie mowa między innymi o literaturze dziecięcej i o konkursie dla młodych muzyków jazzowych. A już teraz zaśpiewa dla nas Andreas Scholl. Andreas Scholl i Orpheus Chamber Orchestra w przepięknej pieśni Wild Mountain Time. Już 11 minut po 17 na kolejne spotkanie wy wybieram dwójkę. Zaprasza Aldona Łaniewska-Wałk. Gość dwójki. Przenosimy się do Bolonii, gdzie właśnie rozpoczęły się targi, książki dla dzieci, Bolonia Ragazzi. Te targi odbywają się co roku, a naszą gościnią jest Katarzyna Domańska, znawczyni, popularyzatorka literatury dla dzieci w Polsce i stałaby walczyni tych targów we Włoszech, w Bolonii. Witaj. Dzień dobry Państwu, Cześć. To jest bardzo ważne wydarzenie dla środowiska twórców, wydawców, czytelników literatury dziecięcej, nie tylko w Europie, ale też na świecie. Tak, to są największe targi książki dziecięcej na świecie. To jest taka mekka ludzi książki dziecięcej. Wszyscy, którzy właśnie albo się nią zajmują, są wydawcami, ale też ją promują, organizują festiwale, gromadzą się na targach w Bolonii. Przede wszystkim jest to takie wydarzenie, brzydko mówiąc, handlowe, ponieważ głównie wygląda to tak, mogą sobie państwo wyobrazić, że wydawcy... Na przykład polski i francuski siedzą sobie przy stoliczkach i opowiadają sobie książki, które mogą ewentualnie później ukazać się właśnie na rynkach zagranicznych. I oni tak siedzą bite cztery dni od rana do nocy. To jest bardzo wyczerpujące, ale, ale rzeczywiście na ten moment to jest taki najbardziej skuteczny sposób sprzedawania praw. No a też to jest magia rzeczywiście tej historii, opowieści o właśnie książce dziecięcej. Wspomniałaś o tym, że wydawcy opowiadają sobie te książki, ale to także jest miejsce, ja nie wspomniałam o ilustratorach, bo to też dla nich jest ważne wydarzenie, to także jest miejsce, gdzie można te książki zobaczyć, być może nie przeczytać właśnie, bo tutaj barierą może się okazać język, ale też można te książki zobaczyć. Tak, bo tak jak powiedziałam, wydawcy siedzą sobie raczej 4 dni przy stolikach, ale też ludzie tacy jak ja, promotorzy, albo właśnie autorzy, ilustratorzy, chodzą sobie po tych targach. Można naprawdę zrobić tysiące kroków, ponieważ to są ogromne hale wypełnione książkami dziecięcymi w większości doskonałymi, naprawdę najlepszymi no w Europie, ale też na świecie, bo tam też mamy Koreę, mamy Chiny, no cały świat się gromadzi tak naprawdę w Bolonii i po pierwsze rzeczywiście można zobaczyć trendy, to co, co w różnych krajach, jak, jak w ogóle ta produkcja książkowa wygląda, a po drugie też, tak jak właśnie wspomniałaś o ilustratorach, można zdobyć wydawcę. Dużo jest na YouTubie, instrukcji dla ilustratorów, co zrobić, jak już pojedziesz na targi książki w Bolonii, że właśnie to jest taka mekka, że tam trzeba pojechać, że każdy ilustrator w którymś momencie musi jak przetrwać te targi, do kogo iść, co zrobić. Jest cały też oddzielny program dla ilustratorów, program masterclassów tak zwany, gdzie i wydawcy, ale też y, twórcy właśnie już docenieni, artyści opowiadają, jak tworzyć książki, jak przekładać historię na ilustracje, ale też są takie spotkania z wydawcami, one-to-one, -one, że tak powiem, gdzie oni mogą przejrzeć portfolio ilustratora, doradzić, coś się im spodoba. To są takie raczej mniej może sprzedające spotkania, a bardziej takie doradzenie młodemu ilustratorowi, co jest dobrym pomysłem, w którą stronę powinien iść, a co może zarzucić jednak z tych swoich projektów. Jak do każdego wielkiego wydarzenia kulturalnego, na przykład festiwalu filmowego, tak, wyobrażam sobie też do takich targów książki, które odbywają się tylko raz w roku. Bardzo ważnego wydarzenia. Trzeba się przygotować. Czy ty się do tego wydarzenia przygotowałaś? Bo rozumiem, że dla ciebie ważne będą te spotkania z wydawcami, oglądanie książek, ale te targi to też mnóstwo wydarzeń towarzyszących, w których pewnie też chcesz wziąć udział. Targi to są te spotkania na stoiskach wydawniczych, ale to jest też ogromny program prelekcji, wykładów, prezentacji, spotkań autorskich, wystaw wiele jest i, i one są i na targach, w tej przestrzeni targowej, ale też w całym mieście. Cały ten tydzień tak naprawdę boloński jest, jest takim wielkim festiwalem książki dziecięcej. Autorzy z całego świata mają wystawy w nawet malutkich galeriach. To jest też bardzo, bardzo takie, można powiedzieć, networkingujące albo łączące środowisko spotkanie, kiedy po targach idziemy sobie wszyscy. A tutaj wernisaż, a tutaj jakaś wystawa, a tutaj spotkanie z jakimś autorem, więc rzeczywiście tam się bardzo dużo dzieje. Ja przygotowałam się w taki sposób, że zrobiłam sobie zestawienie spotkań, na które bym chciała iść. Co prawda wiele z nich się dzieje w tym samym czasie, więc może, może to nie wyjść. Ale też poumawiałam się na spotkania z różnymi organizatorami festiwali, z którymi bym chciała porozmawiać. Każdy, kto jedzie do Bolonii, patrzy na te, na te targi ze swoje jego punktu widzenia i zastanawia się, co jakby w swojej działce, czy właśnie, czy promocji, czy, czy ilustracji, czy wydawania książek może stamtąd wyciągnąć, a naprawdę bardzo dużo się dzieje, więc każdy na pewno może coś ciekawego stamtąd wywieźć. Jak się ma książka dziecięca w Europie i na świecie? W Polsce wiemy, że ma się całkiem dobrze. To środowisko wydawców, autorów, ilustratorów rośnie w siłę z roku na rok, mam wrażenie. To się zaczęło kilka lat temu, nawet może kilkanaście już teraz można powiedzieć i, i, i naprawdę jest coraz lepiej chyba, ale jak ta nasza sytuacja polska ma się do tego, co się dzieje na świecie, w Europie, czy to rzeczywiście jest tak, że, że wszędzie te książki dla dzieci są czytane i są tak bardzo popularne, nagradzane? Książki dla dzieci, myślę, są nagradzane, popularne, czytane. W Polsce to już nawet więcej sobie zdałam sprawę, że kilka wydawnictw takich, które tak naprawdę rozpoczęły ten boom na dobrą, ambitną książkę, literaturę dziecięcą. W zeszłym i w tym roku obchodzi dwudziestolecie, więc to rzeczywiście już bardzo dorosłe wydawnictwa. No a w Europie to są wydawcy 30-50-letni, 150. -letni, ostatnio się też z takim spotkałam, więc ta tradycja książki dziecięcej jest naprawdę bardzo bogata. Ostatnio nawet mieliśmy możliwość takiego faktycznego podzielenia się swoimi wrażeniami, swoimi doświadczeniami w gronie wydawców europejskich ze względu na fellowship, który został zorganizowany przez wydawnictwo Wytwórnia i y, Instytut Książki Fellowship, czyli taki zjazd wydawców dziecięcych europejskich tym razem w Warszawie, który się, y, się odbył przy okazji festiwalu Mały Koneser i tam rozmawialiśmy właśnie o tym, jak jest dobrze, ale też o różnych wyzwaniach, które y, na rynku książki i w Polsce i w całej Europie są, od sytuacji geopolitycznej po demografię, ekonomiczną sytuację i tak dalej, więc są różne wyzwania. Ale myślę, że w Polsce naprawdę dzieje się dobrze. Książki polskich twórców są nagradzane właśnie w Bolonii prawie, że co roku. Właśnie mieliśmy też taką prezentację podczas tego fellowshipu o polskiej książce na, na tych wystawach i w nagrodach bolońskich, więc rzeczywiście jesteśmy tam od 68 roku, więc od prawie samego początku targów w Bolonii. Więc dzieje się rzeczywiście dobrze, a chciałabym powiedzieć, że mamy nadzieję, że się będzie działo coraz lepiej, ponieważ właśnie ten fellowship troszkę służył temu, żeby polskie książki coraz lepiej były reprezentowane za granicą, a ten rok jest szczególnie ważny, ponieważ... W przyszłym roku gościem honorowym Targów Książki w Bolonii 2027 jest właśnie Polska. I ten rok cały, ale też tegoroczne targi są takim przygotowaniem właśnie i Europy, ale też się na ten przyszły rok, kiedy, kiedy będzie się naprawdę masę działo wokół polskiej książki dziecięcej, wokół polskiej kultury obrazkowej, graficznej, więc, więc jest dużo do zrobienia. Zanim porozmawiamy o, o obecności Polski na tych targach i o tych przyszłorocznych targach, kiedy Polska będzie gościem honorowym, zapytam Cię jeszcze dokładniej o te wyzwania stojące przed europejskimi wydawcami książek dla dzieci. Uczestniczyłam w, w we fragmencie spotkań na Małym Koneserze. Tam zaskoczyło mnie to, akurat trafiłam na taką rozmowę dotyczącą finansowania, że, że jednak świat książki dziecięcej jest niedofinansowany. Finansowany. I to w wielu, wielu krajach europejskich, w Hiszpanii na przykład te zasady finansowania są bardzo różne, ale wielu reprezentantów tych krajów się skarżyło na, na to niedofinansowanie. Tak, rzeczywiście rozmawialiśmy też właśnie o tym aspekcie finansowym, który oczywiście no, dla, dla firm komercyjnych jest bardzo ważny i wydawcy zagraniczni rzeczywiście opowiadają o tym, że, że to dofinansowanie publiczne jest... No, bardzo kapryśne, można powiedzieć. Czasem jest, czasem nie ma. I tak myślę, szczerze mówiąc, że, że na tle różnych krajów. Nie wiem, Grecja opowiadała o tym na przykład, że wydawniczyni z Grecji, że nie mają w ogóle środków żadnych publicznych, że nie ma bibliotek publicznych. Wydaje mi się, że my jesteśmy w naprawdę dobrej sytuacji. Jest dużo programów wspierających książkę i literaturę i nowe książki i twórców książki. Teraz na przykład to wspomnę. Przy okazji targów w Bolonii też narodził się ostatnio chyba w grudniu nowy program, który prowadzi Instytut Adam Mickiewicza, program Networks, który pomaga wydawcom, ilustratorom lub promotorom jak ja wyjechać właśnie na przykład na takie międzynarodowe wydarzenia jak Targi Książki w Bolonii, więc właśnie w różne, tak jak się, się popatrzy, różne małe i większe aktywności są jakoś dofinansowywane. Myślę, że to jest taka dyskusja, która się już toczy wiele lat, że i kultura sama w sobie jest niedofinansowana, i kultura dziecięca to już jest jeszcze jakby niższy szczebelek, a książka dziecięca Wydaje się, że zaczęła być jakby dostrzegana, doceniana, ale nadal jest to, jeśli nie ostatnia, to na końcu raczej kolejki różnych przedsięwzięć, na które warto dawać pieniądze, o których warto publicznie opowiadać właśnie w mediach na przykład. Więc tak jak w całej Europie, tak samo w Polsce pieniędzy nigdy za dużo, więc, więc zdecydowanie to jest produkt, który no, potrzebuje wsparcia. Zresztą też ostatnio toczą się rozmowy z Nowym. O stałej cenie książki, o ustawie regulującej, obieg książki, dystrybucji. Więc to są ważne rozmowy. Wa ważne jest to, że znowu do nich wracamy. Mamy nadzieję, my wydawcy, no nie wszyscy, bo też są różne zdania na rynku, ale my mali wydawcy mamy nadzieję, że to się tym razem uda i rzeczywiście te regulacje odgórne zostaną wprowadzone i ta ochrona jakby państwa nad książką zostanie zrealizowana naprawdę. Jeśli spojrzymy sobie na mapę Europy czy świata, czy jest tak, że istnieją w obrębie książki dziecięcej specjalizacje, czy na przykład w Hiszpanii się tak pisze dla dzieci w Stanach Zjednoczonych inaczej, w Korei jeszcze inaczej, we Włoszech może inaczej, no teraz w dobie globalizacji tak naprawdę trudno powiedzieć o takiej rzeczywiście bardzo silnej charakterystyce konkretnego państwa. Aczkolwiek po ilustracji można się zorientować. Właśnie bardzo charakterystyczne są książki latynoskie właśnie, czy Hiszpania, Portugalia. Wielka Brytania ma bardzo tradycyjną, klasyczną, generalizując bardzo, ale główny nurt jest właśnie taki klasyczny. Francja jest taka bardzo awangardowa na przykład, Włochy też ostatnio. Ostatnio myślę, że idą w tą stronę. Kraje bardziej wschodnie, wydaje się, że taką mają tradycyjną, nadal ilustrację, nie obniżając jej wartości. U nas to może byłyby takie lata późne 90., powiedzmy, ale jest też kilka wydawnictw europejskich, różnych, których książki są wydawane w różnych krajach Europy, i wtedy myślę, że trochę jest tak, że one nawet mogą trochę zmieniać ten rynek, trochę pokazywać to, że, że można inaczej, że właśnie idziemy trochę w inną stronę. Książki właśnie, tak jak powiedziałaś, azjatyckie to zupełnie jest inny świat. One są takie bardzo minimal minimalistyczne, bardzo poetyckie, bardzo też obrazkowe. Kultura picture booków i takiej książki, gdzie ten tekst jest tak naprawdę no, dodatkiem, który nie zawsze musi wystąpić, no to jest też trochę wynika z kultury po prostu obrazkowej, wizualnej danego kraju. No, może dlatego, przepraszam, i... że ci wchodzę w słowo Iwona Chmielewska tak. jest tak popularna w Korei Południowej. Tak, tak, no tak naprawdę Korea Południowa odkryła Iwonę Chmielewską. Książki, które się ukazały w Polsce pierwotnie, no teraz już może więcej się ukazuje oryginalnych, ale, ale te pierwsze y, Małmo czy Duszy, czy Kołysanka Paluszkowa się ukazały najpierw tam, więc oni odkryli Iwonę Chmielewską właśnie, jeśli państwo kojarzą książki Wonych Mielewskiej przez ten minimalizm, bardzo delikatne podejście, przez odważne podejście do młodego czytelnika z szacunkiem, z, z taką myślą, że to jest Odbiorca, który inaczej może odbiera sztukę właśnie, literaturę niż dorosły, ale też dobrze. Nie trzeba dzieciom, że tak powiem, upupiać tekstów czy stworzyć je łatwiejszymi albo takimi naiwnymi, żeby dziecko rozumiało. Dziecko naprawdę emocjonalnie jest czasami, można powiedzieć, dojrzalsze niż dorośli. No więc takie książki jak na przykład książki Iwony Chmielewskiej do tego się odnoszą. A co Polska daje światu, co daje Europie w dziedzinie książki dla dzieci? Już często dosyć te książki są zauważane na targach w Bolonii, nagradzane wielokrotnie też były, też wydawnictwa, nie tylko książki, ilustratorzy. Jak to jest z tym, co Polska wnosi na ten rynek? Polska na pewno wnosi bardzo mocną artystyczną ilustrację. Śmiejemy się, że ilustratorzy polscy są doskonałym towarem eksportowym, że tak powiem, ponieważ naprawdę polskie książki obrazkowe czy książki non fiction ilustrowane rozchodzą się na cały świat, naprawdę na przykład na takich wydarzeniach, jak targi książki w Bolonii, naprawdę bardzo, bardzo szeroko. Twórcy, właśnie jak Iwona Chmilewska wspomniana, Mizielińscy, Piotr Socha, Agata Dudek, Marianna Okleja, Emilia Dziubak to są nazwiska, które Naprawdę pojawiają się na półkach księgarni w Polsce wszędzie, ale też właśnie w wielu, wielu krajach Europy i świata. I to jest też niesamowite. Ja też pracowałam w wydawnictwach różnych i też, też takie momenty, kiedy czytelnicy przysyłają zdjęcia z różnych krajów Polska, Polska, że się czują bardziej Polakami, jak widzą właśnie polskie książki za granicą na półkach które właśnie w zupełnie są, no tam królują na tych półkach, także są naprawdę najwyższej jakości. Wielu też w tym roku ilustratorów do Bolonii jedzie, też właśnie między innymi z tego programu Networks. Mają swoje prezentacje, mają swoje masterklasy, będą głównie chyba ilustratorki w tym roku. Maria Deck też nie wspomniałam, ona też, też ostatnio naprawdę święci triumfy na całym świecie, więc dużo się naprawdę będzie, będzie działo. Skoro wspomniałyśmy o nagrodach, Ty wspomniałaś o półkach z książkami, też polskie książki będą prezentowane w jednym z takich konkursów, czy takiej prezentacji, które wyróżniają książki przedstawiane na targach? Tak, ponieważ takim wydarzeniem towarzyszącym targom książki w Bolonii jest konkurs Bolonia Ragazzi Award i to jest właśnie no, taki najbardziej prestiżowy, takie marzenie każdego wydawcy dziecięcego, żeby w tym, w tym konkursie być zauważonym. Bardzo, bardzo dużo książek polskich dostało te nagrody i wyróżnienia. W tym roku w głównym konkursie nie jesteśmy, nasze książki polskie się nie ukazały, ale jest taka właśnie grupa, towarzyszące, takie książki, które się jakby nie dostały do głównego konkursu, ale nadal są bardzo wartościowe, wybitne i warte zauważenia, tak zwane Bolenia Regacji Amazing Bookshelf. I tam się znalazły no, trzy można powiedzieć, chociaż jedna to jest seria czterech książek polskich. Jest to książka o tańcu Zuzanny Kisielewskiej, Agaty Dudek właśnie i Małgosi Nowak, ilustratorek Acapulco Studio. Seria to tą pierwszą książkę wydało wydawnictwo Druga Noga. Seria Dziubdziusie jest z wydawnictwa Dwie Siostry. Moniki Hanulak, bardzo śmieszne, malusienkie książeczki dla dzieci, dla maluchów, tak naprawdę, takie kartonowe. I książka po co nam sztuka? To jest książka Kasi Wit i Oli Niepsuj wydana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Też jest bardzo promowana ostatnio. Też ona została zauważona jako jedna z naj, najlepszych książek. To jest taka grupa 50 książek najlepszych na świecie. Więc bardzo jesteśmy też dumni. Ciekawa sprawa z tą książką Po co nam sztuka? Ona prezentuje to ważne. Nie tylko chodzi o to, że prezentujesz sztukę współczesną młodemu czytelnikowi, ale ale też prezentujesz polską sztukę współczesną. To trudne zadanie, żeby tak otworzyć się też w tym temacie na świat. Tak, rzeczywiście to jest charakterystyczne, że często te książki są właśnie bardzo polskie, bardzo zakorzenione w lokalnej kulturze, ale też ta książka akurat jest takim, można powiedzieć nawet podręcznikiem, jak ze sztuką, pracować z dzieckiem, mówiąc brzydko, jak mu ją prezentować, jak, jak go nią zaciekawić, więc oprócz tego, że jest to rzeczywiście tam, to jest, tam są takie antropomorfizowane dzieła właśnie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i one prowadzą dzieci przez to, czym jest właśnie sztuka, jak do niej podchodzić, jak się z nią bawić, jak można ją, że tak powiem, użyć w życiu codziennym, więc one z jednej strony są lokalnymi dziełami, a z drugiej strony opowiadają o czymś, co jest bardzo uniwersalne. Targi książki dziecięcej w Bolonii potrwają do czwartku, do 16 kwietnia. Trzymam kciuki za to, żeby wspaniałe książki nasi wydawcy do Polski przywieźli z tych targów, bo wszyscy z tego skorzystamy, nasze dzieci również. Bardzo dziękuję za, za tę opowieść o targach książki w Bolonii. Moją gościnią dziś była Katarzyna Domańska, znawczyni literatury dziecięcej, ale też promotorka tej dziedziny sztuki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A tę rozmowę poprowadziła Aldona Łaniewska-Vogue. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę, jest 17.31. Wkrótce wątki jazzowe, ale zanim to nastąpi, sięgamy po muzykę angielskiego baroku. To zespół Cafe Zimmerman w kompozycji Charlesa Avisona. A w studiu dwójki pojawił się już Roch Siciński. Witaj. Witaj, dzień nie, dobry. Nie, jeszcze nie 18, nie. ale powód, dla którego wcześniej pojawiasz się w studiu, istotny. Dziś w wybieram dwójkę. Była mowa między innymi o promocji polskiej literatury dziecięcej za granicą, a teraz o możliwościach, jakie dla młodych muzyków jazzowych przewiduje Europejska Unia Nadawców. To się zgadza. Zapraszamy wszystkich młodych muzyków do wzięcia udziału w Europejskiej. Konkursie właśnie dla młodych muzyków jazzowych. No i niestety to jest ten przykry moment, w którym musimy zdefiniować słowo młody. No my byśmy się nie mogli, ruchu już. Między innymi dlatego, złożyć. że nie gramy tak dobrze jazzu, no a nie dlatego, że tak jesteśmy tak. starzy. To konkurs dla artystów, którzy nie skończyli 30 roku życia. I do 23 kwietnia, czyli no nie tak długo, warto się pośpieszyć, czekamy na zgłoszenia od takich artystów, artystek, zespołów, solistów, muzyków wykonujących jazz wokalny, instrumentalny, fusion, jazz rock, free jazz, kategorie właściwie bez różnicy, to znaczy zgłaszać się mogą wszyscy i potem będziemy oczywiście trzymać za kciuki za reprezentantów Polski, mamy nadzieję, że osiągną. No, jakieś y, sukcesy w tym konkursie. Rochu, ty dwa lata temu y, byłeś na festiwalu Jazz in Marsiak na południu Francji, zdaje się, miałeś okazję słuchać, nawet oceniać y, tak. y, te młode zespoły. Jaki obraz tej europejskiej sceny jazzowej się wyłania z tej imprezy? Bardzo różnorodny, choć dwa lata temu, bo to było dwa lata temu, konkurs odbywa się co dwa lata. Y, czyli w ostatniej edycji y, wzięło udział. Y, trzy zespoły finałowe, trzech finalistów choć powinny być to cztery zespoły, ale to był taki czas wakacyjny, kiedy było spore zamieszanie z systemami informatycznymi na lotniskach, nie wiem, czy pamiętasz, i zespół z Litwy nie doleciał. Mm. A rzeczywiście do Marsjak dostać się nie jest łatwo. Z Polski to przynajmniej jedna przesiadka. No i rzeczywiście artyści dotarli, ale już po rozstrzygnięciu konkursu, więc były tylko trzy zespoły, jednak bardzo różne od siebie. W związku z tym moja odpowiedź powinna brzmieć różnorodnie. Różnorodnie ten młody jazz się prezentował. Był zespół z Niemiec, taki dość właśnie fusion, to była Kira i Lin, jej Linted. Był zespół ze Skandynawii, to była Ida alanen jej trio, a ostatecznie zwyciężyła Adel Viré, to wiolonczelistka z Francji i jej kwartet zwyciężył. Bardzo młoda artystka, z, pamiętam, że dzień po rozstrzygnięciu tego konkursu świętowała swoje 24 urodziny właśnie we Francji, ale byłem też w jury nie tylko tego finału na miejscu, ale także półfinału, który odbywa się w sposób anonimowy. Jak najbardziej nie wiedziałem, z którego kraju jest zgłoszenie, jak nazywa się zespół, żebym nie mógł sobie, mówiąc kolokwialnie, wygooglować, czy to utytułowani artyści, tacy, czy inni. W związku z tym no to większe grono, powiedzmy, nie wiem, 20 zespołów, no to naprawdę od sasa do lasa. Bardzo różnorodne granie, dobre, bardzo dobre, średnie też, niestety, albo stety, dla tych, którzy dzięki temu mogli się dostać do Francji. Hmm, jeśli chodzi o polskich artystów, masz takie poczucie, że nadal trzeba więcej pracy wkładać w to, żeby uświadamiać im, jakie możliwości istnieją, bo, bo chyba tak jest, że, że ten konkurs mógłby cieszyć się większą liczbą uczestników z Polski. To my, Polskie Radio, musimy się uderzyć w piersi, bo przez wiele, wiele, wiele edycji omijaliśmy tą inicjatywę Europejskiej Unii Nadawców. Nie wiem czemu, wróciliśmy właśnie dwa lata temu. Niestety nasz zespół nie przeszedł do finału, pozostał w półfinale, no ale i tak fajnie. Natomiast no trochę wysiłku Trzeba włożyć, bo zgłoszenie polega na tym, że trzeba wysłać swoje nagranie. Nagranie nie starsze niż dwa lata, około 20-minutowe. No, trzeba wysłać swoją notkę biograficzną w języku angielskim, ale umówmy się, przy dzisiejszej sztucznej inteligencji to mogłoby być nawet po hiszpańsku, a nawet katalońsku, czemu nie, wysłać zdjęcia, spełnić pewne warunki, sprawdzić datę, czy muzycy są dostępni 28 lipca, bo wtedy rozgrywa się finał i trzeba tę datę trzymać, zabukować i sprawdzić połączenia lotnicze, jak rozumiem. Jeśli chodzi o połączenia, to oczywiście opłaca to organizator, więc z tym się nie muszą martwić, a dostać się do tego miasteczka pośrodku niczego nie jest łatwo, jak powiedziałem. To jest, no, kawałek od Tuluzy, z której trzeba już dojechać na kółkach. Samolotem prawdopodobnie z Polski to z Warszawy do Paryża i z Paryża do Tuluzy. Samo miasteczko jest jakimś przedziwnym tworem jazzowym, bo znane jest na całym świecie. Każdy y, lepszej klasy amerykański jazzman, który odwiedza Europę, zna Marsiak, a Marsiak to jest miejscowość, która liczy z 1300, miesz 1300 mieszkańców. Co ciekawe, podczas festiwalu, yy, i teraz uważaj, zjeżdża tam 200 tysięcy fanów jazzu. Ponad 200 tysięcy co roku. Co prawda to jest rozłożone na przeszło dwa tygodnie festiwalu, ale jeżeli wyobrazisz sobie, że w tym miasteczku jest Jeden hotel, a w nim 20 pokoi, to wielkim wyzwaniem jest znalezienie noclegów w okolicy. Jest pole namiotowe, jak najbardziej. Jest na tych ogromne pole namiotowe, festiwale. jest bardzo wielu rolników, którzy udostępniają pokoje wraz ze świetnymi śniadaniami i świetnymi obiadami i innymi produktami. Także jak najbardziej zjeżdżają się tam ludzie zwykle samochodami z namiotami, ale. no... Coś za coś oczywiście. Wyobrażasz sobie, że w takim jak nie ma sali wystarczająco dużej, więc no, kilkanaście lat temu zdecydowali organizatorzy, że będą stawiać namiot i to nie jest taki namiot festiwalowy, jak myślę większość z nas może sobie wyobrażać. To jest namiot, w którym znajduje się sześć tysięcy miejsc siedzących. Ale jak były koncerty tak zwane stojące, na przykład Wolfpack grał te dwa lata temu, to weszło 10 tysięcy fanów do tego namiotu. Sam konkurs, te przesłuchania finałowe nie, odbyw nie odbywają się w namiocie, tylko na ryneczku tego miasta, no też pod osłoną w razie deszczu, choć kiedy ja byłem, to było piękne francuskie słońce i w ogóle jest tam pięknie, niedaleko Pireneje, to jest w Oksytanii. Wspaniała kuchnia, uśmiechnięci ludzie, no i zjeżdżają też you <laughs> członkowie jury. W zeszłym roku miałem przyjemność być w jury razem z Tomasem Lewnerem z niemieckiego radia, Pilar Subirą z katalońskiej rozgłośni, ale również z, ze słynnym menadżerem Jean-Marie Durandem i z saksofonistą Joey Omisil. To jest muzyk, którego możemy w Polsce znać nie tylko dlatego, że za chwilę wystąpi na Warsaw Summer Jazz Days, ale także dlatego, że grał w serialu Eddie. Nie wiem, czy pamiętasz taką produkcję streamingową, w której występowała także Joanna Kulik. To była francusko-amerykańska chyba produkcja i no, wtedy muzycy mają też okazję porozmawiać z tymi promotorami, dziennikarzami, no a już tak na finał no, ich muzyka trafia do rozgłośni publicznych. Ja w zeszłym y, dwa lata temu przy poprzedniej edycji prezentowałem część półfinalistów, y, wszystkich finalistów. Te zgłoszenia są dostępne i prezentowane w wielu, wielu rozgłośniach w Europie, ale także te y, nagrania z samych przesłuchań finałowych potem trafiają na fale y, radiostacji. W no, na całym starym kontynencie, więc jeżeli ktoś będzie finalistą z Polski, to może potem jadąc w drugiej części wakacji przez Francję usłyszy siebie w we France Music na przykład. A zatem warto, przypomnijmy, do 23 kwietnia są przyjmowane zgłoszenia. Sam finał konkursu odbędzie się w Mars jak 28 lipca. Domyślam się, że będziesz jeszcze na antenie przypominać o, o, o tym konkursie. Roch Siciński. To ja już tylko jeszcze wskoczę w słowo. Więcej informacji na stronie dwojkapolskieradio.pl Zgłoszenia prosimy wysyłać pod adres bardzo prosty jazz. Radio.pl, a do wygrania 3000 euro dla najlepszego zespołu, 1000 euro dla najlepszego solisty. Rochu, Ruch potrzebujesz jeszcze tego kwadransa przed audycją, żeby wypić herbatę, ale to w takim razie zapowiedz, czego mogą się słuchacze jazzowego klubu Dwójki dziś spodziewać. Dziś zaczynamy serię audycji wtorkowych, bo przez kilka wtorków będziemy celebrować Światowy Dzień Jazzu, skupiając się jednak na scenie europejskiej. Roch Siciński, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Adelwire i jej kwartet, czyli zwycięzcy poprzedniej odsłony Euro Radio Jazz Competition, imprezy, o której przed kilkoma chwilami opowiadał państwu Roch Sieciński. 10 minut pozostało do 18. Halo, halo, uwaga, uwaga, mówi Radio Wolna Europa. Wolne słowo, Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski. Minęło 125 lat od narodzin Mariana Chemara, autora ponad 3000 piosenek przed wojną wraz z Tuwimem, Lechoniem i Słonimskim twórcy niezliczonych skeczy, dowcipów szopek politycznych. W 1939 roku piosenką Ten wąsik, pisaną dla Ludwika Sempolińskiego do rewi Orzeł czy Rzeszka spowodował interwencję ambasadora Niemiec w Warszawie. Po wojnie mieszkał w Londynie, był w pierwszym zespole wolnej Europy. Nad Tamizą nagrywał i raz w tygodniu przesyłał do Monachium swój jednoosobowy teatr Hemara. W 1954 roku wierszem udzielił odpowiedzi na zadane mu w liście pytanie o program polityczny. Chwila, w której mój statek przybije do Mola w Gdyni, zagorzałego ze mnie demokratę uczyni. Gdy mi się kopiec lwowski wychyli za horyzontu, już będę pacyfistą. Już będę w opozycji do rządu, do urzędników, czynników i policji. Do ministrów, cenzorów, celników i referentów. Znowu będę po stronie przekornych malkontentów. Niestety, do tej chwili czy bliska jest, czy daleka, czy życia do niej starczy, czy serce jej doczeka, nie w tym rzecz. Do tej chwili jedną znam oczywistą ideologię. Jestem polskim nacjonalistą. Dopóki na bezdrożach uchodztwa i wygnania niepodległości polskiej wyglądam jak dżdżułkania. A jeśli chodzi o jakieś szczegółowe poglądy na ustrój, na konstytucję, na parlamenty, rządy, reformy i ustawy, ja wierzę w wolność. Wierzę, że wszystko, co jest w Polsce piękne, szlachetne, świeże, sprawiedliwe, porządne, inteligentne i zdolne, to kiedyś samo wzejdzie. Jeno musi być wolne. Samo znajdzie swą drogę Niby igla busoli Jeno po trupie wroga Wyjdzie na świat z niewoli To całe moje credo To mój program jedyny Innego nie chcę. Ten mi wystarcza. Do tej godziny, do tej chwili powrotu, do minuty przełomu, do czasu, kiedy znowu będę u siebie w domu. Kiedy tam w opozycji, kiedy tam demokrata, w Polsce, w Lwowie będę obywatelem świata. Ot program. Kółko na mapie, a w kulku przyszpilona Chorągiewka malutka, pół biała, pół czerwona. Ach, tylko wierszem umiem wyrazić, Jaki śliczny, jaki mądry mam program Społeczno-polityczny. Powiedzą mi może, że chemar był przede wszystkim poetą, pisarzem, satyrykiem, literatem, a wspominam go jakby był przede wszystkim politykiem, tak Józef Mackiewicz pisał o Hemarze w londyńskich Wiadomościach Literackich w tekście Poeta Ostatniej Linii Obrony. Ten sygnał kończy wtorkowe wydanie audycji. Wybieram dwójkę. Katarzyna First Wojtkowska pozostaje za konsoletą, a my, czyli Beata Stelińska, Magdalena Łoś i Monika Zając, już się żegnamy. Zapraszamy jutro kilka minut po 16:00, to będzie filmowe wydanie audycji. Wybieram dwójkę. Pięknego wieczoru i do usłyszenia.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 To opowieść o ludziach pogranicza, Ślązakach, Czechach i Polakach. Również o tożsamości, pamięci i byciu u siebie. Te historie poznało już ponad pół miliona Czechów. Teraz czas na polskich czytelników. Mowa o książce Krzywy Kościół Karin Lednickiej. Na spotkanie z autorką w audycji O Wszystkim z kulturą zapraszam w środę o 19.10. Aldona łaniewska wołk Do usłyszenia. Autopromocja.